Aktualności jedynki Piotr Paszkowski. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Przyszła ona dosłownie kilkadziesiąt sekund temu. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie operacji militarnej w Donbasie na Ukrainie. Jak powiedział w nocnym wystąpieniu operacja ma na celu ochronę ludności. Rosja nie może dłużej tolerować zagrożeń ze strony Ukrainy, powiedział Putin. Dodał, że starcia między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi są nieuniknione. Zapewnił, że Rosja nie ma zamiaru okupować terytorium Ukrainy. Teraz informacje, które przyszły do nas przed tą wiadomością, którą podałem przed chwilą. W Nowym Jorku trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie uznania przez Rosję suwerenności dwóch separatystycznych republik na wschodniej Ukrainie. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Ukrainy. Sekretarz generalny ONZ-u Antonio Gutierrez wezwał Władimira Putina, aby powstrzymał się przed agresją przeciwko Ukrainie. Rosja częściowo zamknęła dla lotów cywilnych przestrzeń powietrzną przy granicy z Ukrainą. Moskwa wyjaśniła, że powodem są kwestie bezpieczeństwa. Z kolei ukraińskie władze zamknęły lotniska w miastach Dniepr, Charków i Zaporoże. Kilka godzin temu ukraiński parlament wprowadził stan wyjątkowy w związku z eskalacją zagrożenia ze strony Rosji. Stan wyjątkowy ma obowiązywać przez co najmniej 30 dni. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ołeksij Daniłow występując w Radzie Najwyższej argumentował, że stan wyjątkowy uzasadniony jest obecnymi zagrożeniami i agresywną polityką Rosji wobec Ukrainy. Jego wprowadzenie ma zapobiec próbom wewnętrznej destabilizacji kraju. Bez wewnętrznej destabilizacji na terytorium naszego państwa podbicie naszego kraju jest niemożliwe. Dla Rosji destabilizacja Ukrainy jest podstawowym zagadnieniem. Stan wyjątkowy zakłada m.in. zakaz organizacji imprez masowych, zmiany miejsca zamieszkania przez rezerwistów, prowadzenie kontroli dokumentów obywateli. Przewiduje też możliwość ewakuacji ludności z terenów zagrożonych. Możliwe jest też m.in. wprowadzenie godziny policyjnej, ale na razie władze zapowiedziały, że nie będą tego robić. Z Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosyjski obrońca praw człowieka Lew Ponomariow wezwał do organizowania ruchów antywojennych. Część niezależnych komentatorów i twórców kultury skrytykowała Rosjan za bierność w obliczu zagrożenia wojną. Z sondażu przeprowadzonego przez Prokremnowskie Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej wynika, że 73% obywateli federacji raczej popiera decyzję Putina o uznaniu niepodległości z separatystycznych regionów Donbasu. W Rosji część środowisk opozycyjnych, a także twórcy kultury i obrońcy praw człowieka apelują do Kremla o powstrzymanie wojny z Ukrainą. Znany komentator opozycyjny Leonid Gozman i popularny bloger Jurij Duć zapowiedzieli publicznie, że w przypadku wojny będą po stronie Ukrainy. W ocenie rosyjskiej gwiazdy Roka Andrija Makarewicza część Rosjan w niewielkim stopniu rozumie, co się naprawdę dzieje. Muzyk podkreślił, że ludzie są zastraszeni i bardzo bierni. Obrońca praw człowieka Lew Ponomariow wezwał środowiska rosyjskich intelektualistów do tworzenia ruchów antywojennych. Im więcej aktywnych obywateli tak postąpi, tym większe szanse, że uda się wpłynąć na bieg wydarzeń, podkreślił Lew Ponomariow. Obrońca praw człowieka dodał, że jeśli rozpocznie się wojna, to jedynym sposobem na jej zatrzymanie będzie wyjście na ulicę. Moskwa, maciejas Strzębski, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Od 1 marca w naszym kraju przestaną obowiązywać wszystkie limity osób w sklepach, restauracjach i miejscach kultury. Urzędy wrócą do normalnego funkcjonowania. Rząd zdecydował o łagodzeniu zakazów. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślali, że takie decyzje są możliwe dzięki łagodnemu przebiegowi kolejnej fali pandemii. Nie ma jeszcze jednak mowy o jej końcu. Premier Mateusz Morawiecki zwraca uwagę, że ten wirus już nieraz pokazywał swoją kapryśną naturę. Dlatego robimy to w sposób wyważony, nie tak jak niektóre kraje, które już zniosły absolutnie wszystkie możliwe ograniczenia, tylko w sposób rozsądny, w pewnym tempie. Wciąż będą obowiązywać zasady dotyczące noszenia maseczek, izolacji i kwarantanny dla współdomowników oraz kwarantanny przyjazdowej dla osób bez ważnego europejskiego paszportu covidowego. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował do Polaków o Szczepienie się przeciw COVID-19 mimo spadku liczby zakażeń. Do tej pory zaszczepiło się niecałe 66% dorosłych Polaków. Szczepienia odegrały ogromną rolę, jeżeli chodzi o właśnie obronę przed hospitalizacją i obronę przed y, zgonami. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 456 zakażeniach koronawirusem. Zmarło 360 osób. Sylwia Białek, Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Dziś w dzień zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura od 5 do 12 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali. Będzie spadać. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedenka.